Zdaje mi się, że to, co, o czym dzisiaj będę mówił, to bardziej będzie przypomnienie niż coś nowego. To chyba nie będą jakieś tam wielkie fajerwerki, ale wiecie, ja wierzę, że powinniśmy od czasu do czasu sobie przypominać pewne rzeczy, po to, żeby one się w nas utrwalały. Wiecie, jakoś jest tak, że nawet kiedy jesteśmy zachwyceni jakimś nauczaniem, jakąś prawdą, żyjemy przez pewien czas, ale ten zachwyt później gdzieś tam umyka, prawda? W tym momencie warto sobie przypomnieć, Pewne prawdy, po to, aby na nowo nimi żyć. To, o czym będę chciał dzisiaj mówić, to jest o perspektywie i nastawieniu. Perspektywa i nastawienie. Może dla niektórych te słowa dość tajemniczo brzmią, ale za chwilę pewnie się rozjaśnią. To, o czym chciałbym dzisiaj zacząć, to moim jednym z ulubionych fragmentów z Biblii. To jest druga księga królewska, szósty rozdział. W ogóle historia Elizeusza to jest niezwykła historia, nie wiem czy się zgodzicie. Cud za cudem może się tak wydawać, ale wiecie, podejrzewam, że to jest spisane całe życie Elizeusza i to, że tam jest opisanych 12 cudów, prawdopodobnie nie oznacza, że codziennie te cuda się zdarzały. Ale jak już się zdarzały, to co to były za cuda? Zaraz sobie o jednym z takich przeczytamy. Druga koleska 6, 14, 17. Ja może nakreślę kontekst. Wiecie, Elizeusz to był wymarzony szpieg, lepszy niż James Bond. Wiecie, tam miała miejsce taka sytuacja, Armejczycy prowadzili wojnę z Izraelem i zdarzało się coś dziwnego. Kiedy Armejczycy postanowili jakieś, ustalili jakieś ruchy wojsk, Izraelici byli na to przygotowani. Bardzo dobrze wiedzieli, co Armejczycy zamierzają, gdzie zamierzają się udać, Znali po prostu szczegóły. Wiecie, wszyscy zachodzili w głowę, co się dzieje. Aramejczycy doszli do słusznego wniosku, wiecie, że to Elizeusz jakimś cudem, po prostu przez objawienie, wiedział, co się mówi przy naradach wojennych Aramejczyków i informował króla Izraela. I wiecie, w tym momencie wszelkie plany, wszelkie jakiś element zaskoczenia padał. No i w związku z tym niezwykła historia bo król Aramejczyków tak już mu dopiekł, że postanowił go schwytać. I oto co czytamy w związku z tym. Wtedy mowa o królu aramejskim. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci wyruszywszy nocą otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Ciekawa historia, prawda? Jedna z wielu. Ale wiecie, ja myślę, że tutaj jest coś głębszego, czego możemy się nauczyć na temat sługi Elizeusza. Bo widzimy sytuację, To wychodzi Elizeusz, no i prawda niezbyt krzepiący widok. W koło wojska, prawdopodobnie niezbyt przyjaznych wojowników, którzy chcieli no, co najmniej schwytać Elizeusza no i wszystkich tych, którzy byli z Eliseuszem, łącznie ze sługą Elizeusza. Więc miał chłopak, czego się bać, prawda? I to normalne, że sługa zaregował strachem i w panice pobiegł do Elizeusza i w odpowiedzi na to Elizeusz pomodlił się i ten sługa Elizeusza zobaczył to, co niewidzialne. Wiecie, my możemy sobie wyobrazić, że jeśli pierwszą reakcją Elizeusza była postawa strachu, prawda, nastawienie strachu, to jaka druga, druga postawa po tym, po tym, co zobaczył Elizeusz, mogła jaka być kolejna postawa? Jego, prawda? No już na pewno nie strach. No co najmniej, właśnie jakaś postawa typu: Niech nie wie lewica, co czyni prawica. Pewna satysfakcja i odwaga nagle, bo okazało się, że więcej jest tych, którzy są z nami niż tych, którzy są z nimi. Ale czy same okoliczności się zmieniły? No nie. Po prostu, wiecie, zmieniło się to, że sługa Elizeusza zaczął widzieć coś, czego wcześniej nie widział. I to jest właśnie perspektywa. Na początku sługa Elizeusza widział okoliczności w niewłaściwej perspektywie. Czegoś nie dostrzegał, czegoś nie widział. Potem jak Elizeusz się o niego pomodlił, widział już rzeczy w innych barwach. W innej perspektywie, prawda? W takiej, jaka była prawdziwa. Tyle, że niewidzialna, prawda, dla oczu. I wiecie, i często jest tak właśnie, że, to, że właśnie my potrzebujemy zobaczyć nasze okoliczności, nasze życie z innej perspektywy, tak samo jak przeżył to uczeń Elizeusza, prawda? I czasami, wiecie, jest tak, że my nie potrzebujemy zmiany okoliczności, tylko zmiany naszej perspektywy, naszego postrzegania naszego widzenia, naszego spojrzenia na rzeczywistość, na siebie, na innych, na Boga może czasem, tak? Na problem, na okoliczności. Bo czym jest perspektywa? Perspektywa właśnie to jest sposób widzenia siebie, swojego życia, okoliczności, relacji z innymi i to jest to sposób postrzegania innych ludzi. Wiecie, i od czasu do czasu my potrzebujemy sobie właśnie zadać takie pytanie, jak ja widzę, siebie, jak widzę innych ludzi i zadać sobie pytanie, czy to, co widzę, te wnioski na podstawie tego, co widzę, wyciągam, są właściwe, czy nie? Czy ja widzę we właściwy sposób, czy nie? Wiecie, bo może się okaza okazać, że mamy w cudzysłowie chore oczy i widzimy swoje okoliczności w niewłaściwej perspektywie, w niewłaściwych barwach. No jak ktoś, kto ma na przykład jakąś kataraktę na oczach. I widzi jakiegoś Pajączka i przez to, że ma kataraktę i widzi niewyraźnie, to mu się wydaje, że to jest nie wiadomo jakie wielkie coś, prawda? Jak ma się chore oczy, to trudno się idzie i łatwiej się potknąć. I czasami właśnie potrzebujemy właśnie zmienić nasze postrzeganie siebie, swojego życia, swoich okoliczności po to, aby po prostu lepiej żyć. Bo widzisz, jeśli możesz widzieć swoje życie jako ponure, mroczne i beznadziejne, bez perspektyw na przyszłość, a możesz widzieć swoje życie jako pełne światła, rozwoju, nadziei i widoków na przyszłość. Wiecie, mnie czasami zdumiewa, jak porównuję sobie jakieś dwie osoby i mi się wydaje, że jedna z tych osób ma lepsze położenie w swoim życiu, a jednak jest przeciwna jakby różnica w tym, jak postrzega swoje życie ta jedna osoba jak druga. Okazuje się, że bardziej pozytywna jest ta osoba, która wydaje się, że ma mniej powodów do radości. Która wydaje się, że jej życie może wyglądać gorzej. Tak obiektywnie patrząc, prawda? I w czym jest różnica? W postrzeganiu swojej rzeczywistości. To w jaki sposób widzisz rzeczy w swoim życiu. To w jaki sposób widzisz okoliczności siebie, innych ludzi. Determinuje to, jakie nastawienie będziesz prezentował. Czy będziesz otwarty na innych, czy będziesz zamknięty? Bo widzisz, jeśli ty widzisz na przykład ludzi innych jako zagrożenie, to będziesz przyjmował postawę defensywną, prawda? Zdystansowaną. A wiecie, to jest taki mechanizm. Jak ty masz zdystansowaną postawę w stosunku do kogoś, to ten ktoś nawet podświadomie, on nie musi wprost myśleć, ale po prostu może się wydawać, że ktoś wrogi w stosunku do niego. No jak gościu wrogi, nie chce ze mną mieć za wiele do czynienia, no to, to nie będę mu wchodził w drogę, tak? Wiecie, najtragiczniejsze jest to, że my mając taką postawę, która jakby wynika z tego, jak postrzegamy innych ludzi, jakby utwierdzamy się w tym, no tak, nikt mnie nie lubi. Bo nasza postawa, wiecie, nawet jak my nie mówimy, nasze nastawienie, ono mówi do ludzi. I widzisz, właściwa perspektywa rodzi właściwe nastawienie. Niewłaściwa perspektywa rodzi niewłaściwe nastawienie, to jest ze sobą jakby powiązane. Bo nastawienie to jest, może wytłumaczę co to jest, bo to jest pewna różnica między perspektywą nastawieniem. Niektórzy mówią, że to jest to samo, mi się wydaje, że nie. Bo nastawienie to jest podejście do życia, pewne nastawienie względem problemów, spotykanych ludzi, okoliczności. Postawa, którą widać, którą emanujesz w otoczeniu i która jest jakby twoim sposobem bycia. Twoje nastawienie determinuje twoje działanie lub zmusza do zaprzestania działania. Bo wiesz, jak ty masz postawę defensywną, to z automatu mniej robisz. Mniej masz chęci w ogóle do działania. Prawda? No bo jak sprawy źle wyglądają, to po co działać, jak ja je tak widzę. Zaraz przejdziemy sobie do przypadków biblijnych, gdzie ma to zastosowanie... I widzisz, twoje nastawienie to ogólnie również to, co mówisz do siebie i co myślisz. Bo wiecie, każdy z nas mówi do siebie w swoim dialogu wewnętrznym. Czasem nam to umyka, prawda? Ale wiecie, jak nasłuchasz tak w głębi siebie, to usłyszysz na przykład, nie dam rady. Albo, a co mi tam, dam radę, spokojnie. To jest element, również element nastawienia, który rodzi się z tego, jak postrzegasz swoją sytuację. Twoje nastawienie będzie decydowało o efekcie twojego działania. My bardzo dobrze znamy historię Dawida i Goliata, dlatego mówię, że to są znane rzeczy, o których dzisiaj mówię, no bo to na pewno słyszeliście ten temat, nie wiem, czy w tym roku to kilka razy chyba ta historia wypływała gdzieś tam przy różnych okolicznościach, ale co możemy stwierdzić, jeśli chodzi o Dawida i Goliata i innych Izraelitów? Co różniło Dawida od innych Izraelitów? To, że on inaczej widział Goliata niż pozostały Izrael. Izraelici patrzyli na potężnego Goliata. On miał prawdopodobnie 3 metry. To taki dosyć potężny gość, prawda? Patrzyli, jaki on jest potężny. Nie, nie da rady go pokonać. Wiecie, a Dawid patrzył tak na niego i myślał sobie ale że on jest potężny, nie sposób go nie trafić. I to jest właśnie ta różnica w postrzeganiu. To, jaki Dawid nie zrobił również błąd, to taki, że on nie zostawiał Goliata z sobą, tylko z Bogiem. I to już zupełnie inny obraz. Stąd ta postawa Dawida. Odważny, mały człowieczek to nie był jakiś paker, tylko taki chłopczyk wyszedł sobie. Jak go Goliat zobaczył, to go obśmiał. Ale on nie robił w portki za przeproszenia. Właśnie dlatego? Dlatego, że inaczej widział Goliata niż reszta Izraela. I to samo tyczy się twojego życia. I to, z czego musisz sobie jeszcze zdać sprawę, to, że twoje nastawienie nie tylko pcha lub hamuje cię przed działaniem, ale właśnie to, co mówiłem wcześniej, nastawienie mówi do ludzi, nawet jeśli nie otwierasz swoich ust. Możesz mieć jakiś tam swój powód tego, że masz właśnie jakieś słabe nastawienie, chodzisz rozdrażniony, masz muchy w nosie i tak dalej, prawda? Ktoś może o tym nie wiedzieć, jakie ty masz nastawienie, ale on może to odebrać jako wrogość względem siebie. Jeśli trzymasz ludzi na dystans, to ludzie będą dystansowali się od siebie. Będąc daleko od ludzi w ten, w ten przenośny sposób, nie możesz mieć na nich wpływu w tym momencie, tak? Wiecie, ja kiedyś się właśnie zastanawiałem, co takiego było w Danielu, że wiecie, kiedy on został wrzucony do lwiej jamy, a król tak się tym przejął, że nie spał, myślał o Danielu zamiast o, wiecie, o tych... Kilkudziesięciu żonach i, i nałożniczach w koło mógł sobie przyjemnie spędzić noc, prawda? A jednak on myślał o 80-letnim Danielu, jakkolwiek to brzmi. I co było takiego w Danielu? Wiecie, myślę, że cała postawa Daniela mówiła do króla. Nastawiała jakby pozytywnie. Wiecie, to jest ciekawe, że o Danielu właśnie jest napisane, że był w nim nadzwyczajny duch. Ja myślę, że kiedy był kryzys, kiedy królestwo przeżywało kryzys, kiedy królowie doświadczali kryzysu, to ciekawe, że oni udawali się do Daniela, szukali pomocy u Daniela. Dlaczego? Ja myślę, że dlatego, że oni widzieli w nim, że emanował z niego pewien spokój i właśnie to, jakim był człowiekiem. Właściwe nastawienie mówiło do nich. I tak samo, wiesz, twoje nastawienie będzie mówić do innych ludzi, i kiedy ktoś na co dzień zobaczy twoją postawę, może się okazać, że to może być kluczowe na przykład w twoim awansie w pracy. Może się okazać, że nagle ktoś ci zaproponuje coś dobrego, coś konkretnego. I oczywiście tu nie chodzi o to, żeby mieć teraz taki motyw właśnie, że ja będę się zachowywał, miał dobre, miłe nastawienie, żeby ktoś coś mi dał. To nie działa. To wiecie, ludzie z zewnątrz od razu wyczują taki pewien fałsz. Ale chodzi o pewne codzienne właśnie chodzenie w takim pozytywnym nastawieniu, które rodzi właśnie się ze zmiany perspektywy. I wiecie, to jest tak, że owszem, my widzimy, że Elizeusz pomodlił się i uczeń natychmiast otworzył oczy i zobaczył inaczej sytuację, prawda? Ale wiecie, ja z doświadczenia wiem, że modlitwa o otwarciu oczu nie zawsze działa. Czasami potrzebujemy czasu na to, aby zbudować pewną swoją perspektywę na podstawie słowa. Żeby jakby wyrobić sobie pewne nawyki, dbać o właściwą perspektywę, bo wiecie, bo czasami jest tak, że my nawet nie zwracamy uwagi na to, jak my widzimy rzeczy, tylko to jakoś sobie tak po prostu płynie i my na, nawet na to nie zwrócimy uwagi. I wiecie, i, i kiedy mamy właściwą perspektywę, właściwe patrzenie, to wtedy okazuje się, że łatwiej jest nam przyjąć właściwe nastawienie. I owszem, czasami to tak działało, wiecie, że jak wstawałem rano, no to sobie postanowiłem, a dzisiaj będę miał dobre nastawienie. Ale czasami to nie działało. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, mając chore oczy, nie da się wykrzeszać z siebie szczerego, dobrego nastawienia. I teraz troszeczkę powiedzmy sobie o tym, jak dbać o właściwą higienę oczu, tych duchowych. Po pierwsze sprawdzać co jakiś czas, jak widzisz z siebie, swoją sytuację, okoliczności innych ludzi, relacje z innymi ludźmi. Bo tak jak już powiedziałem, czasami my po prostu nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego, że my jakoś w lewy sposób widzimy swoją sytuację innych ludzi. I zadaj sobie pytanie, czy jeśli widzisz wiele rzeczy w czarnych, negatywnych barwach, czy rzeczywiście jest to wszystko takie fatalne w twoim życiu? Bo może jednak nie jest, że mo, może jednak wiesz, patrzysz w niewłaściwy sposób, może oszukujesz się w pewien sposób. Po drugie właśnie zadaj sobie pytanie, na czym skupiasz swoją uwagę? Czy na tym, co negatywne w twoim życiu, czy na tym, co pozytywne? Bo wiecie, bo najczęściej jest tak, że my wyraźniej widzimy nasze porażki, a nie tak wyraźnie nasze sukcesy. To jest w pewien sposób naturalne, troszeczkę my to wynosimy ze szkoły, wiecie, bo... Wrzucę kamyczek do, do edukacji, prawda? nam się podkre, podkreślało zawsze na czerwono błędy. A gdyby tak, oprócz podkreślenia na czerwono w kolorze, wiecie, niebezpieczeństwo, krew i tak dalej, działa to niejako tak na poświadomość, Gdyby na zielono jeszcze jednak tak zaznaczać, co było dobrze, to wiecie, byśmy bardziej, wierzę, że bardziej byśmy w zrównoważony sposób patrzyli na nasze życie i my w pewien sposób, w pewien sposób musimy się później oduczać Właśnie skupianie się na błędach. I skupiać się nie tylko na tym, co, co jest źle, bo wiecie, to pal sześć, jak my się skupiamy na błędach, ale jeszcze pytanie, jak my reagujemy na nasze błędy. Czy patrzymy w takim sensie, że o, ja jestem do niczego. Czy po prostu patrzymy na te błędy, ok, popełniłem błąd, teraz zastanowię się, co zrobić, żeby to naprawić. To są dwie różne postawy. Bo widzisz, to, na czym się skupiasz, jakby maluje obraz tego, co widzisz. Pamiętamy, dwunastu zwiadowców, kiedy wchodziło do ziemi Kanan na przeszpiegi, wiecie, oni wszyscy widzieli to samo. Wszystkich dwunastu i kaleb i Jozue i pozostałych dziesięciu, a jednak dwóch z nich skupiło uwagę na czymś innym, a dziesięciu na czymś innym. Dziesięciu zwiadowców skupiło uwagę na olbrzymach, na potężnych warowniach, właśnie na wrogach. Natomiast Jezuej i Kaleb skupili uwagę na dobrych owocach ziemi i na Bogu, który im tą ziemię obiecał. I to, na czym się skupili, to zadecydowało o tym, jaki oni obraz wynieśli z tego Kanaanu. Jakie nastawienie przyjęli, prawda? Jozuej i Kaleb chcieli ruszać na podbój, już się gotowali do tego, no ale dziesięciu z innych zwiadowców chciało w przeciwny kierunek go obrać. Tak więc to, na czym się skupiasz, zwróć uwagę na coś, na czym się skupiasz, bo możesz w fałszywy sposób malować obraz swojego życia. Po trzecie, odwróć swój wzrok od siebie, przynajmniej od czasu do czasu, a zwróć swój wzrok na sytuację innych, zwłaszcza na tych, którzy tkwią w trochę gorszych okolicznościach niż ty. Wiecie, tu, tu nie chodzi o to, żeby się jakby no znęcać nad, nad tymi, co mają troszeczkę gorzej. Nie o to chodzi zupełnie, tylko po prostu zobaczyć swoje błogosławieństwo w kontekście innych. Wiecie, ja staram się tak raz na miesiąc wysyłać, no, no powiedzmy, około 10 dolarów do Nepalu. I tam mi od czasu do czasu przysyłają takie jakby raporty z tego, co się tam dzieje. I między innymi jakiś czas temu, to było, pamiętam, w sobotę w dzień przed wyborami, kiedy wiecie, w naszym kraju tutaj była rzeźnia, jeśli chodzi o spory polityczne. Spośród tego raportu utkwiło we mnie zdjęcie gościa uśmiechniętego ducha do ucha Nepalczyka, trzymającego dachew, taką blachę falistą. Widać było, że gościu był zadowolony jak nie wiem co. Wiecie, co się okazuje? Okazuje się... Że wiecie, tam, tam ich domy Nepalczyków, to, to jest normalne, że tam kilka razy, znaczy raz na jakiś czas po prostu idą z dymem. Bo albo jak jacyś muzułmanie ich napadną, albo Hindusi, albo po prostu jacyś zwykli rabusie, albo w 2016 roku trzęsienie ziemi miało miejsce. Wiecie, ten człowiek był zadowolony i, i właśnie, i oni doszli do wniosku, że nie ma sensu budować takich trwałych domów, jak się u nas buduje, tylko jakieś proste, z dachą właśnie, z blachy falistej, nie? Tak, żeby jak to walnie po raz kolejny, żeby za bardzo, za bardzo nie kosztowało. Wiecie, mnie uderzyło to, jak bardzo po prostu szczęśliwy był ten człowiek. I kiedy sobie tak pomyślałem, dzień przed wyborami, jak... Jak bardzo Nepalczycy, by z pocałowaniem ręki, chcieliby zamieszkać w takim kraju jak nasz. Wiecie, czasami warto sobie właśnie porównać sytuację innych ludzi, żeby zobaczyć z innej perspektywy to w jakiej sytuacji ty tkwisz. Kiedy patrzymy na tych, którzy zdaje się, że mają lepiej niż my, to czasami zbudza naszą zazdrość i frustrację. No w Amerykanach podobno wzbudza taką myśl, że o, skoro on może mieć tak dobrze, to ja też mogę mieć tak dobrze. Ale wiecie, może się też okazać, że to czego my nie widzimy, to to, że to ich to szczęście, które wydaje się, że mają lepiej, to, to po prostu może być zwykłą iluzją. Natomiast kiedy patrzymy na tych, którzy miewają gorzej niż by, wzbudza to mam nadzieję nasze współczucie i chęć pomocy. I jednak... To spojrzenie na swoje życie, kiedy okazuje się, że no mam lepsze okoliczności niż ten człowiek. Ja nie muszę gdzieś tam szukać dachu nad głową. Dlatego warto oderwać swoje oczy od siebie i zobaczyć na innych. Czwarta rzecz. Dowiedz się lub zwróć uwagę, jak ciebie i twoje życie postrzegają inni. Zwłaszcza ci, którzy cię nie za dobrze znają. Wiesz, bo możesz zdumiony odkryć, że to inni zazdroszczą ci twojego życia. Wiesz, ty chodzisz na co dzień czasem sfrustrowany, myślisz sobie, jak to tam nie zaciekawie u mnie, a tu ktoś ci mówi, mówi że ale, ale ty masz fajnie. Więc Czasami warto poznać perspektywy innych odnośnie twojego życia. Po piąta rzecz, wiecie, to co często sprawia, że my malujemy taki negatywny obraz z naszego życia, to jest jakby... Nasze zaangażowanie emocjonalne. To jest z jednej strony normalne, ale z drugiej strony to, czego potrzebujemy, czasami, jeśli chodzi o nasze problemy w życiu, nasze okoliczności, to po prostu dystans. Bywa, że na pagórki w swoim życiu patrzymy, jak na niedostępne góry problemów. Przestań pani chować. ochłoń. Pozwól opaść swoim emocjom. Postara się trzeźwo pomyśleć o swojej sytuacji, wiesz, bo. Może się okazać, że, że ty po prostu niepotrzebnie jakoś malujesz sobie. Wiecie, my czasami mamy bogatą wyobraźnię w tym, jak źle będzie wyglądać nasza przyszłość. Weź to zatrzymaj. Na jakiej podstawie to malujesz? I jak już we właściwy sposób zaczniesz patrzeć na problem, zobaczysz, że to w zasadzie kubka piachu, a nie góra i łatwiej będzie ci tą kubkę piachu wymieć ze swojego życia. Wiecie... 80% naszych problemów to nie są jakieś problemy nie do przebycia. Jak ktoś powiedział kiedyś, czasami to twoje, twój sposób patrzenia na problem jest problemem. Wiecie, musimy sobie zdać sobie sprawę, że czasami my w chory sposób patrzymy na nasze problemy. Po szóste, patrz ze zdrowym dystansem na innych ludzi. Zdrowym to znaczy nie patrz na to, co ludzie powinni ci dać. Wiecie, bo my czasami mamy takie... No przesadne oczekiwania, że albo myślimy, że ludzie coś nam, są nam dłużni, nie ludzie nic nie są nam dłużni tak samo jak my nie jesteśmy nic dłużni ludziom tak? Więc zwolnij ludzi od obowiązku wynagradzaniać tego co dla nich robisz. Niech to Bóg wynagradza to jest lepsze źródło. I właśnie bo czasami robimy krzywdę samym sobie i innym mając wyobrażenia i wygórowane oczekiwania w stosunku do innych. Wiecie, to jest troszeczkę tak, jak spodobał mi się ten przykład. Myślenie o tym, że ktoś jest nam coś winny i że powinien nam się odwdzięczyć, to jest troszeczkę tak, jak, jakbym wegetarianin myślał, że skoro jak on nie je mięsa, to jak wejdzie do dżungli... To wygodniałe zwierzęta nie rzucą się na niego i nie zrobią mu, nie zjedzą go. Tak? Taka jest natura zwierząt, że, że nie będą wdzięczne za to, że ktoś jest wegetarianinem. Tak samo taka jest natura ludzi, a nie inna, w takiej, a nie innej rzeczywistości żyjemy. I dlatego, ok, jak ktoś ci coś obiecuje to powiedz sobie w duchu okay, jak dotrzymasz słowa będzie super, jak nie, no cóż, jesteś tylko człowiekiem. Oczywiście też nie chodzi o to, żeby robić z siebie kogoś, kogo się będzie wykorzystywać, no to też nie o to chodzi, jak najbardziej. Ale właśnie dystans, to taki zdrowy dystans nie w sensie bliskości w stosunku do ludzi, tylko dystans w stosunku do tego, co ludzie mogą lub nie mogą ci dać lub zrobić. Więc widzimy, że nasz wzrok, czasami wzrok jest skupiony nie tam, gdzie trzeba. I czasami, wiecie, też widzimy problem nie w sobie, tylko w kimś innym. To też niewłaściwe miejsce patrzenia. Nie obwiniaj innych okoliczności Boga. Nie patrz na to, że to oni coś ci zrobili, że coś są ci winni, prawda? Że to przez nich tak się dzieje w twoim życiu. Jak to Paweł godawa mówił, zanim człowiek stanie się ofiarą losu, najpierw staje się ofiarą swoich decyzji, swoich decyzji. Najczęściej jest tak, tylko wiecie, my nie widzimy tych swoich naszych drobnych decyzji, które nas spchają w miejsca, w których nie chcemy być, a później nam się wydaje, że to ktoś inny zawinił względem nas znowu potrzebujemy otworzyć oczy i to nie po to, żeby obwiniać siebie w, znowu o ja, no, znowu zrobiłem to, tamto, jestem beznadziejny, ale po to właśnie, żeby wyłapać te drobne decyzje, które nas pchają w miejsca, w których nie chcemy być. Prawdopodobnie nie ma nikogo tutaj, kto zawsze podjąłby właściwą decyzję, bo ja nie mówię o tych wielkich decyzjach, ale wiecie, te małe decyzje, one sumując się Sprawiają, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. I warto o tym pamiętać, kiedy przychodzi nam na myśl, żeby krzywo patrzeć na kogoś i obwiniać go o to, co się dzieje w naszym życiu. I znowu skup wzrok na tym, co możesz zmienić, a nie na tym, czego nie możesz zmienić. Więc widzicie, my potrzebujemy w sobie robić takie badanie wzroku od czasu do czasu. Zbadać siebie Zastanowić się nad sobą, pomyśleć jak my patrzymy na swoją rzeczywistość. Być może potrzebujemy jak sługa Elizeusza uzdrowienia naszych oczu, otwarcia naszych oczu, na to byśmy widzieli rzeczy we właściwy sposób. Kiedy już widzimy rzeczy we właściwy sposób, to rodzi właściwe nastawienie. Kiedy rodzi się właściwe nastawienie, wiecie, nastawienie może nie jest wszystkim, bo oczywiście, że na dobre nastawienie nie zastąpi na przykład umiejętności i kompetencji, prawda? Ja mogę mieć dobre nastawienie, ale podejrzewam, jakbym ci zaproponował, że zrobię ci operację, prawda, bo cię boli kolano, to byś mnie pogonił, bo dobrze wiesz, że nie mam kompetencji w tym kierunku, tak? Ale ja ci mogę powiedzieć, że mam dzisiaj takie dobre nastawienie, że wszystko dziś mogę. Nie, nastawienie nie zastąpi kompetencji, nastawienie też nie zastąpi charakteru, nad którym oczywiście będziemy, musi, potrzebujemy pracować, nie jest też gwarancją powodzenia, wiecie, ja czasami w życiu miałem dobre nastawienie, ale jednak coś się nie udało, więc musimy też sobie zdać sprawę z tego, że dobre nastawienie nie zawsze jest gwarantem sukcesu, ale nastawienie typu wiesz, okej okay, to się nie udało, ale to, to się uda. I zawsze jest gdzieś właśnie ten moment, kiedy okazuje się, że to nastawienie pomaga ci, pomaga ci w życiu osiągnąć coś dobrego i masz właśnie tą świadomość, że gdybyś nie miał tego właściwego nastawienia, nie zrobiłbyś tego, co zrobiłeś. Więc to jest ważne. Tak więc jak widzicie, przypomnieliśmy sobie pewne rzeczy, nie mówcie mi, że nie słyszeliście o Dawidzie i o Goliacie. Nie mówcie mi, że nie słyszeliście o zwiadowcach w Kanaanie. Ale wiecie, my potrzebujemy sobie to przypominać, jak patrzysz na swoje życie. Amen.